Widokiem sztandaru byłem prawdziwie wzruszony. Poderwałem się na baczność i przez dłuższą chwilę oddawałem honory sztandarowi, pod którym miałem zaszczyt służyć. Następnie wydobyto na wierzch, spod garderoby Tadeusza Kognowickiego, sztandary dziesiątego Pułku Ułanów Litewskich i Trzeciego Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Wszystkie trzy płachty sztandarowe i orły były... Nie uszkodzone. jednak płachta sztandarowa drugiego pułku ułanów grochowskich była silnie nadwyrężona przez czas. Gorąco uściskałem harcerzy i podziękowałem im w imieniu naczelnego wodza i oświadczyłem im, że będą oni przedstawieni przeze mnie do odznaczenia Krzyżem Walecznych za dokonany, odważny czyn. Tadeusz Butler i świętej pamięci Tadeusz Kognowicki otrzymali krzyże walecznych dopiero w 1950 roku na mocy starań Świętej Pamięci pułkownika Kazimierza Plisowskiego, ostatniego dowódcy drugiego Pułku Ułanów. Następnego dnia odesłałem do Paryża sztandary drugiego i X Pułku Ułanów, trzeciego Pułku Szwoleżerów, dziewiątego Pułku Strzelców Konnych i chorągiew pułkową 81 Pułku Piechoty. Paryż, 29 października, hotel Fleury. Piszę obecnie stylem telegraficznym, może później napiszę obszerniejsze sprawozdanie z wydarzeń od dnia 8 do 29 października 1939 roku, bo nie miałem czasu na notowanie w moim dzienniku. 10 października 1939 roku rano opuściliśmy wszyscy stolice Litwy. Na protest w sprawie Wilna, złożony przez ministra Harwata, odpowiedział rząd litewski, że nie uznaje Polski jako państwa i nowego rządu polskiego w Paryżu oraz stwierdza, że Wilna jest integralną częścią Litwy. Wyjazd nasz nastąpił o godzinie dziewiątej. Ze strony rządu ani wojska litewskiego nie było żadnego pożegnania. Moje sprawy w Kownie przerwałem na 150 żołnierzach ewakuowanych na koszt państwa polskiego przez Szwecję i Norwegię i na 13 już wydanych paszportach i wizach do Francji. 15 października późnym wieczorem przejęli moje prace nad ewakuacją żołnierzy z Litwy pan Czesław Mackiewicz i pani Eugenia Sadowska. Wtajemniczyłem również porucznika Piszona Zastępca francuskiego ataszy wojskowego w tę sprawę. Do Rygi pojechaliśmy przez Szawlę naszym samochodem, mając w roli kierowcy znajomego, pana Stanisława Bujakowskiego, sąsiada Zdruskienik. Na granicy litewsko-łotewskiej strażnicy bez słowa opieczętowali nam paszporty dyplomatyczne. Około godziny 15 dotarliśmy do Rygi. 17 października 1939 roku o godzinie 12 żegnani w porcie lotniczym w Rydze przez nowego posła Francji, nie pamiętam jego nazwiska, atasze wojskowego Francji pułkownika Hopenon oraz przez mego przyjaciela pułkownika Wiktora de i jego uroczą żonę odlecieliśmy samolotem do Sztokholmu. Razem z nami lecą minister Harwat i radca Dziarczykowski. Około godziny 17 lądujemy na lotnisku w Sztokholmie. Wieczorem stajemy w Grand Hotelu w przygotowanym dla nas pokoju, prawdziwie obskurnym. Spotykam pułkownika dyplomowanego Stefana Brzeszczyńskiego, atasze wojskowego w Moskwie, który właśnie teraz dotarł do Szwecji drogą przez Finlandię. Samochód zresztą naszych rzeczy został schwytany przez okręt wojenny niemiecki na Bałtyku między Rygą a Sztokholmem. Na w poselstwie RP w Sztokholmie, u naszego atasze wojskowego, majora dyplomowanego Feliksa Brzeskwińskiego, zastałem imienną depeszę generała Sikorskiego, wzywającą mnie natychmiast do Paryża. Podobna depesza była wysłana też do Kowna. Dowiaduje się również od brzeskińskiego, że naszym szefem sztabu głównego, a raczej też naczelnego wodza, jest pułkownik dyplomowany Aleksander Kędzior, Były nasz atasze wojskowy w Portugalii i Hiszpanii. Nastroje w naszym poselstwie w Sztokholmie są najzupełniej przedwojenne. Sztywni dyplomaci jeszcze nie widzieli ludzi, którzy wydostali się z Polski i nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, co się tam dzieje i co z Polską już się stało. Sztokholm przepiękny, uroczy, bardzo zamożny, dużo starych pamiątek. Czystość panuje wzorowa, ale wszystko drogie. Stopa życiowa w porównaniu z Polską niebywale wysoka. Zamierzamy pojutrze jak najprędzej lecieć do Paryża, Koleją do Molme, stamtąd samolotem do Amsterdamu i dalej koleją do Paryża. A więc już jesteśmy emigrantami. Czy i kiedy powrócimy do siebie na ziemię polską? Na Litwie nie odczuwaliśmy tego, bo jednak tam było tak blisko i tak swojsko jak u nas w domu, ale i tego domu już teraz nie mamy. Pozostawiliśmy... Całe nasze urządzenie, dosłownie wszystko, meble, obrazy, dywany, bielizny, kreształy, dużo srebra i tak dalej, w kownie. Najwięcej mi żal fortepianu i mojej dość obszernej biblioteki, głównie dzieł wojskowych. Miałem też starą encyklopedię po francusku z własnoręcznym, autentycznym napisem Adama Mickiewicza. Na Bożom sudzie wsiem w żopu budzie. A również... Cennych płócien malarzy XVII wieku szkoły holenderskiej, jak na przykład Teniersa. Październik, listopad 1939 roku. Teraz, 4 listopada 1939 roku, mam dość czasu, żeby zanotować szczegółowo wydarzenia związane z ostatnimi dniami w Kownie, Sztokholmie i Paryżu. Zacznę od Kowna. Dla poselstwa RP w Kownie pozostaliśmy placówką dyplomatyczną nowego rządu RP in exil w Paryżu, nie zmieniając w niczym stanowiska i statusu politycznego. Zarysowało się po okupacji całej Polski przez Niemców i przez Rosję Sowiecką zagadnienie Wilna i Wileńszczyzny. Oczekiwaliśmy i prawdę mówiąc byliśmy przekonani, że rząd litewski zmuszony będzie do przyjęcia Wilna i Wileńszczyzny z rąk Rosji Sowieckiej, lecz spodziewaliśmy się że Wilna Litwini nie ruszą i uznają potrzeby wyjaśnienia tej sprawy w rozmowie choćby nawet prywatnej, ze mną lub z ministrem Harwatem. W każdym razie na wypadek zajęcia Wilna przez Litwinów minister Harwat miał przygotowaną notę protestacyjną w imieniu rządu RP, ułożoną i zredagowaną za moją wiedzą i aprobatą. Rozwiązanie sprawy Wilna przyniósł dzień 10 października 1939 roku. Wilno i skrawki wileńszczyzny zostały oddane Litwie przez Rosję Sowiecką w zamian za garnizony wojska sowieckiego na Litwie i pewne świadczenia pod względem baz wojskowych i lotniczych oraz linii kolejowych. Generał Rasztykis był wzywany do Moskwy. Czekaliśmy dwa dni, do 12 października, na ewentualne wyjaśnienie sprawy Wilna ze strony Litwinów. Mogliśmy oczekiwać jakiegoś kroku z ich strony wobec tego, że nie skorzystali oni z naszej klęski i sami nie zajęli Wilna. Niestety, czekaliśmy na próżno. 12 października 1939 roku minister Harwat po uzgodnieniu z naszym rządem RP w Paryżu telegraficznie złożył przygotowaną notę protestacyjną przeciwko bezprawnemu zajęciu przez Litwę naszego terytorium, włącznie z Wilnem. Państwa bałtyckie i Litwa również oceniały, jak mi się wydaje, sytuację wojenną w Europie w końcu roku 1939 najzupełniej opacznie. Zdawało się im, że skończy się na rozbiorze Polski, zagarnięciu Czechosłowacji oraz na mniejszych zmianach w Rumunii i w Bułgarii, natomiast że w rejonie nadbałtyki pozostanie wszystko po staremu tylko pod protektoratem Rosji sowieckiej. Litwa istotnie sądziła, że otrzyma Wilno i Wileńszczyznę po raz drugi, pierwszy raz w lipcu roku 1920 i będzie w przyszłości sąsiadowała nie z Polską, lecz z Rosją sowiecką, ściśle z Białoruską Republiką Sowiecką. Znaczenie państwa polskiego w tym czasie, to jest w końcu 1939 roku, na Litwie, Łotwie i w Estonii równało się zeru, chociaż Polacy cieszyli się sympatią ludności tych krajów. Utkwiła mi w pamięci jedna chwila, która charakteryzuje doskonale nastroje pewnej sfery ludności litewskiej wywołane odzyskaniem Wilna. Poszliśmy z żoną pożegnać naszych gospodarzy, u których mieszkaliśmy, miłych i bardzo życzliwych majorostwa Bandziusów. On pochodził z samego Wilna, ona z okolicy Święcian. Oboje mówili zupełnie dobrze po rosyjsku i zapewne również po polsku, ale nie z nami. Przy pożegnaniu pani Bandziusowa popłakała się z żalu nad nami, ale wycierając oczy złe z chusteczką, nie wytrzymała i powiedziała z radosnym uśmiechem, — A wsiąż Wilno ciepier budzieć nasze. Ja milczałem, aby nie wszczynać rozmowy politycznej, milczał też major Bandzius, ale Stefa, moja żona. Natychmiast odpaliła też po rosyjsku. — No, konieczna, dacy waszej niezawisomości”. Pani Bandziusowa popatrzyła na nas jak na ludzi niespełna rozumu, nie zdawała sobie sprawy z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się Litwa po zawaleniu się Polski. Nota protestacyjna rządu polskiego, którą złożył minister Harwat w litewskim MZ, była utrzymana w tonie rzeczowym. Zakładała protest przeciwko naruszeniu przez rząd litewski praw suwerennych Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do jej terytoriów. W dwa dni później... 14 października minister Harwad otrzymał pisemną odpowiedź od rządu litewskiego, z podpisem ministra spraw zagranicznych Urprzysa tej treści, że Wilno stanowi część integralną państwa litewskiego i że jest jego stolicą oraz, co najważniejsze, że rząd litewski nie uznaje rządu polskiego w Paryżu, ponieważ Polska jako państwo przestała istnieć 18 września 1939 roku. Pomimo tego ostatniego stwierdzenia nota zakończona była zdaniem, które uchylało stanowczo protest rządu polskiego jako bezpodstawny. W Wręczeniu noty litewskiej, doręczona była ona, zdaje się, przez zwykłego kuriera w naszym poselstwie, nie towarzyszyły ze strony ministra Ulprzysa ani innych wysoko postawionych osobistości żadne wyjaśnienia, których w sytuacji ówczesnej członkowie poselstwa RP w Kownie mieli pewne podstawy spodziewać. Uznaliśmy wobec tego nasz wyjazd z Kowna za konieczny na znak protestu. Obserwując wypadki w państwach bałtyckich i we wrześniu, w październiku, 1939 roku wiedzieliśmy doskonale, że wszystkie trzy narody bałtyckie znalazły się po upadku państwa polskiego w przymusowym położeniu i że wytężą wszelkie wysiłki, aby się utrzymać jak najdłużej na powierzchni i zachować przynajmniej częściową niezależność. W zasadzie nie mieliśmy też najmniejszej pretensji ani też urazu, przyglądając się nagłej zmianie kursu na wyraźnie prosowiecki we wszystkich trzech stolicach nad Bałtyki i odczuwając to na własnej skórze. Obserwowałem spokojnie tłumne, masowe demonstracje na ulicach Kowna po podpisaniu układu w Moskwie 10 października 1939 roku i ogromną radość i entuzjazm tłumów litewskich z powodu darowania im Wilna przez Rosję Sowiecką. Ukłuło mnie mocno przemówienie generała Nagiewicziusa z okazji odzyskania Wilna, który na publicznym wiecu w obecności wielu tysięcy Litwinów przed Muzeum Wojskowym w Kownie pozwolił sobie w tragicznej dla Polski chwili na słowa szyderstwa i ciężkiej obrazy narodu polskiego. Między innymi generał Nagewiczius, przemówienie jego było podawane przez głośniki. Mówił, że dumni, zarozumiali i bezstroscy Polacy niedawno chcieli im, Litwinom, zabrać kowno, wołając na ulicach Warszawy do marszałka Śmigłego, wodzu, prowadź nas na kowno, a teraz ci sami Polacy płaczliwie żebrzą o kawałek chleba, a także kawałek dachu nad głową, tu, na Litwie, jako uchodźcy. Myśmy rozumieli jednak sytuację Litwy lepiej i dokładniej niż sami Litwini i inni Bałtowie. Wiedzieliśmy jasno, jaka ciemna przyszłość ich czeka, jeśli Polska nie będzie uwolniona. Jeżeli więc minister Harwat, z moim pełnym poparciem, zdecydował się opuścić kowno, to decyzja jego nastąpiła dopiero po otrzymaniu odpowiedzi rządu litewskiego na naszą notę protestacyjną. Rząd litewski musiał dobrze wiedzieć, że w warunkach ówczesnych nota nasza miała przede wszystkim charakter aktu prawnego, zabezpieczającego prawa Polski do swego terytorium, gdyby ta część Europy miała kiedyś powrócić do takich warunków, kiedy prawo jest szanowane. Nota ta stanowiła ponadto logiczne następstwo not protestacyjnych złożonych wszystkim państwom świata z powodu zajęcia terytorium państwa polskiego przez Rosję Sowiecką 17 września 1939 roku. Odpowiedź rządu litewskiego nieuznająca istnienia prawnego rządu polskiego na uchodźstwie na terenie Francji wskazywała niezbicie, że dalsza obecność poselstwa RP w Kownie jest niemożliwa, gdyż następnym krokiem Litwy będzie odmówienie członkom poselstwa nietykalności i praw dyplomatycznych w ślad za Łotwą i Estonią, które to już uczyniły. Ponadto rząd litewski solidaryzował się tym swoim aktem z państwami, które już ogłosiły na cały świat, że państwo polskie przestało istnieć, czyli z Rzeszą Niemiecką i Rosją Sowiecką. W przeddzień wyjazdu był u ministra Harwata pan Maciulis z litewskiego MZ, referent spraw polskich. I w mojej obecności ani jednym słowem nie wspomniał o odpowiedzi rządu litewskiego na notę polską, ani też nie starał się wytłumaczyć zajęcia naszego terytorium. Co prawda pan Maciuli z półsłówkami usiłował przekonać ministra Harwata i mnie, że niepotrzebnie opuszczamy kowno, ale czynił to wyłącznie pro forma. W Kownie, w dawnym poselstwie polskim, przekazanym pod opiekę posła Wielkiej Brytanii, pana Prestona, pozostali... Z dawnego składu pan Franciszek Kowal, urzędnik konsularny, i panie Eugenia Sadowska, Irena Trochimowska i Teofila Jelińska. W chwili opuszczania Kowna nie zostały skierowane do nas żadne słowa pożegnania ze strony Litwinów. Nikt z litewskiego MSZ czy też z litewskiego sztabu generalnego nie uważał za potrzebne zjawić się w poselstwie polskim, aby zadość zadośćuczynić elementarnej kurtuazji. Ani jeden Litwin nie zainteresował się naszym odjazdem. Przyszli do poselstwa polskiego jedynie, aby uścisnąć nasze dłonie i życzyć szczęśliwej podróży posłowie Wielkiej Brytanii i Francji, panowie Praston i De Long. Obaj oni, jak również porucznik Piszą, pomocnik atasza wojskowego Francji w Kownie, bardzo szczerze... Dopomagali mi przez cały czas w prowadzeniu ewakuacji, dając bez żadnych ograniczeń wizy wjazdowe dla naszych żołnierzy wysyłanych z Litwy do Wojska Polskiego we Francji. W okresie od 20 września do 15 października 1939 roku otrzymało paszport oraz wizy francuskie i angielskie ponad 400 żołnierzy różnych stopni. Spośród tych około 150 opuściło już kowno. Jest to maleńka kropla w morzu wobec naglącej potrzeby masowej ewakuacji z nadbałtyki. W samej Litwie w tym czasie znajduje się 15 tysięcy polskich żołnierzy, w tym około 3 tysiące oficerów, w większości internowanych. Położenie geograficzne Litwy prawie uniemożliwia niestety ewakuację na szeroką skalę. Granice były pod stałym nadzorem niemieckim i przez. Szwecję mogły być ewakuowane jedynie te osoby, które posiadały wszystkie potrzebne dokumenty. Najtrudniejszym punktem do przekroczenia była Ryga, port morski albo lotniczy. Zielona granica, niestety, prowadziła z Litwy przez okupowaną Polskę na terenie Rumunii lub Węgier, a stamtąd wija Jugosławia, Włochy do upragnionej gorąco przez wszystkich wojskowych i cywilnych Francji. Na Litwie w tym czasie rząd i społeczeństwo nabrali pewności siebie i wiary, że przyszłość Litwy i innych państw bałtyckich jest zabezpieczona. Po wejściu do Wilna w listopadzie 1939 roku Litwini zostali przeważnie ludność polską i żydowską. Litwinów był w Wilnie tylko nieznaczny odsetek. Pożałowanie godny jest Niezaprzeczony fakt, że władze litewskie, mylnie oceniając położenie międzynarodowe, zastosowały najzupełniej fałszywą i zgoła błędną politykę względem tej właśnie polskiej ludności Wilna. Litwini prowadzą, jak wynika z raportów otrzymanych już w Paryżu, skrajnie ekstremistyczną, szowinistyczną politykę względem Polaków na terenach zajętych przez nich obszarów Rzeczpospolitej, na Wileńszczyźnie i w samym Wilnie, licząc się z tym, że zakończenie wojny obecnej Pozostawi te obszary pod ich władzą. Nie chcę wdawać się w tej chwili w szczegółowe rejestrowanie faktów ilustrujących postępowanie władz litewskich w oddanych im przez Moskwę Wilnie i Wileńszczyźnie w stosunku do ludności polskiej. Ale można już teraz niezbicie stwierdzić, że polityka tych władz nie przynosi im zaszczytu i nie przyczynia się do pomniejszania urazów powstałych wzajemnie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą narodami – litewskim i polskim.